Kolejny odcinek innego konceptu. Taka 15 minutówka. bo zmęczony jestem i nie chce mi się. No i najwyraźniej was nie lubię, prawda? Znowu taki krótki odcinek, nijaki. Bo i za co bym miał was lubić? Co najwyżej ze dwie, trzy osoby. Te same osoby raz na jakiś czas odezwą się i powiedzą, że hej, słuchałem podcastu. A tak, to nigdy nawet na piwo nie zaprasza ani w ogóle. W sumie, hej, jak jest jakiś słuchacz z Krakowa, no to daj znać. Może się zobaczymy kiedyś, zrobimy coś, nie wiem. Populujemy w nagrywajkę, potem ludzie będą... Słuchali, jak nasze harknięcia lądują na gąbce od mikrofonu. Wróciłem z takiego fajnego parodniowego wyjazdu ze znajomymi, ale o tym opowiem kiedy indziej, bo chciałbym troszkę posiedzieć nad takim odcinkiem. A teraz nagranie sprzed dwóch tygodni, tak mniej więcej. Troszkę około kulinarne i luźne takie. Gotujemy jedzenie razem z... Daj głos i się przedstaw. Nie. <głosy> to jest Sylwia. Ha, ha, ha, Zdradziłem twoje tajemne imię. Ej, Paweł, jak to gdzieś wrzuci? Ja <głosy> tam notuje? Spoko, pójdzie tylko na mój podcast. E, dowiedziałem się wczoraj, że słucha mnie minimum set, setka, tak, setka subskrybentów. Sylwio, nie uciekaj. E, gotujemy jedzenie. E, mamy tutaj, e, robimy sos pomidorowy z, z papryki e, i z puszki pomidorów zblendowanych, aczkolwiek jest ich troszkę mało, więc tutaj zaraz parzymy Aaaa! Gorące! Parzymy e, dwa pozostałe pomidory, żeby dorobić do tego sosu i rozmraża się tutaj mięso mielone było skostniałe na mróz e, i trzeba je rozmrozić. Troszkę zmniejszmy tutaj ciepłotę płyty indukcyjnej. Ona nie łapie więc, jak masz mokrą rękę, albo po... Mi działa. Ja mam super moce. Dla mnie zawsze działa. E, I mam tutaj e, człowieka przed sobą, e, który... Zazwyczaj nie bawi się takim mięsem, tylko bawi się mięsem specjalnym. Kroisz ludzi. Nie to, nie kroję nikogo. Nie kroiłaś, ale nie. obserwowałaś, jak inni kroją ludzi. No tak. Bo studujesz medycynę. No mów sama za siebie, opowiada no, o tym, to jak to jest zbebeszyć. No. To jest bardzo ciekawe, mi to bardzo ciekawe. Śmierci formaliną, łzy le są z oczu, musisz się nad tym pochylać przez 3 godziny. No, i co w tym fajne? Jest Dla bardzo problemy, zresztą, obrzydliwe. Jest codziennie. To <laughs> jest normalne. Dla <słans> mnie <dawanie> dzień jak codziennie. Bardzo normalne. W sensie finansów i rachunkowości to mają to na każdej przerwie między zajęciami. Modaram. Ewentualnie studenci ee, nerdzi co? informatyki. E, to tak samo. No spokojnie, że to potrwa 5 minut, zanim się to zrobi. Dobra, sprawdza. Nie musisz macać. Ja już pomacałem. Ale może ja chcę pomacać sama. Może taki nawyk. Fetysz. Ech. A propos fetyszów. E, co możesz powiedzieć o nekrofilii? Skoro studujesz medycynę... Nawet e, pamiętam, jak się chwaliłaś, że bardzo Paweł, chciałabyś... Ja się wypisuję z tej Dlaczego? I tak tego nikt nie słucha. Mówię ci, że setka ludzi co najwyżej. No dobra, co? Dobra, minimum. Nie, e, chciałem, jak, jak to jest, e, s, jakie są wrażenia z obserwacji trupów, martwych ciał i, i ewentualnie cząstek martwych ciał? I jest jakieś takie wrażenie, czy jest zupełnie taka znieczulica? Znaczy, nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak szłam na medycynę, to wszyscy twierdzili, że pierwsze wejście do prosektorium to jest tak, że połowa grupy mdleje, wymiotuje i w ogóle nie może tam przebywać, a w sumie nic takiego się nie stało, nikt w grupie, nie zemdlał, w ogóle nie słyszałam o takich przypadkach. Nikt się jakoś nie wiem, nie rozczulał specjalnie. Odwodnić to? Może też dlatego, że... Tak? No, no tak, tak. Może też dlatego, że my mieliśmy... Nie były takie całe ciała, tylko bardziej już w częściach. <laughs> Więc, bardziej smakowite. Y, zależy, w zależności od tego, co przerabialiśmy. Na początku były kończyny, no to zazwyczaj były same y, kończyny, górna, dolna, tam wiadomo z fragmentami innych tych rzeczy. No i, no to, ale... i nie, nie ten. Może największym jakimś takim wrażeniem było, jak przerabialiśmy głowę, no bo to jednak miałeś całą głowę człowieka. Twarz było widać. Twarz było widać, więc y, wiadomo, Miałem. że była tak wypreparowana, żeby było widać mięśnie, ale. No ale to, to może powiedzmy, że było jakimś większym przeżyciem. E, no to może tak zmieniąc temat, płynnie przechodząc do jedzenia. A, Oj, no dwa ziarenka spadły, tylko nie, nie, ma, nie ma strachu. Zasadę e, sekund. Co? E, powiedz co, co tutaj gotujemy, bo ty jesteś tutaj a, główną garkową, i ja jestem twoim pomagierem, okay. a jak przeszkadza. E, no, więc robimy, robimy kanelki. Nie tworzą w Syrii. Nie. Masz moją. Eee, odblokowuje się ja... Nie, on ma pomagać. Pan. Masz gier jakieś? Tam, mam parę gier. Ewentualnie sobie poczytaj moje eee, prywatne, Poszuki? intymne SMS-y. O, możesz na głos. Masz jakieś intymne? Nie. Masz, <głos> <głos> to jest trochę smutne, nie? <głos> tak dość, Paweł. Dobra, A to dieta. możemy dosypać. Nie przejmuj się. Nie śle, całe. Co, co gotujemy dzisiaj? Robimy kaneloni. Co to jest? Bo pierwszy raz słyszałem to nazwę. Włoska potrawa to jest taki specjalny makaron. Są takie grube rurki, które się nadziewa e, różnymi rzeczami. A akurat nadziewamy mięsem mielonym. Do tego robimy sos pomidorowy. Będziemy to stylizować tak, żeby przypominało ludzkie wnętrzności, żeby się czuła jak w domu. dla <głos> paweł. <głos> No co, nie? Po to rady? paprykę jak dasz radę. w kształcie serduszek. Jak dasz radę, to powodzenia. A, a, a co, to są kupuryze, to będą takie małe oczka? E, nerki, nie? Nie, to nie ma kształtu nerki. To fasolka no. bardziej. Mi się no, to nie ma fasolki niestety. Jak to jest jeść ludzkie szczątki? Jak już po tych ćwiczeniach się spotykacie na jakiejś imprezie po laboratoriach tej tym brosektorium całym no to wódkę zakąszacie czym? Jaką częścią ciała? no. Nie, ja akurat nie próbowałam, ale były osoby, które tam potrafiły trzymać wynieść niektóre rzeczy i trzymać sobie w lodówce koło swojego jedzenia. Tak nie więc mam. powodzenia <laughs> i smacznego. A tak ogólnie odrzuca bardzo medycynę jako taka, to jest ciepła, można to zmniejszyć. Wydaje mi się, zależy kogo, ale nie no wydaje się mi się. A przynajmniej, nie wiem, może jak będę miała zajęcia na pogotowiu i zobaczę niektóre rzeczy, do których zdolni są ludzie, to może wtedy mnie to obrzydzi. W sensie, co masz na myśli, do, do których zdolni są ludzie? Nie wiem. Słyszałam tylko, że zdjęcia na pogotowiu są rentgenowskie, są bardzo dziwne i to, co ludzie sobie potrafią wkładać w różne części ciała. Typów odbyt w trakcie masturbacji. Na przykład. Abym Mężczyźni zwłaszcza. Wiesz, co jest najgorsze? Co? Że ją i tak będzie wiązać tajemnica lekarska. Ojej! A. To jest smutne. Nie będę opowiadać. Nie, bo ja w pracy mam to samo, też nie mogę opowiadać o co ciekawszych przypadkach. To, to, tego i tak nikt nie słucha. W sumie to, to, to, to, to, to też podpisywałem, dobra, wytrzepię to dokładnie. Jak lubisz tak trzepanie dokładnie, no to niech będzie do samego końca. Nic, Nic nie się zostało nie w środku. Tak. Wszystko, wszystko do brzuszka trafi w końcu. po trzepanku. Mokre czy suche w szafie? Tygoda. Akcja, fabuła i konkretne ilości wybuchu. Planetoid. Pierwsza podcastowa gawęda kosmiczna. Każdego tygodnia nowy odcinek. Znajdziesz nas na www.planetoid.spodcast.blogspod.com. Strzelają do nas karmiki nasi do nas, strzelają. Zamknij się i biegnij! Podcast. A! Tu jeszcze jedno. Podcast pisany przez C. Sławek. Sławek jest całkiem bardzo oferną. a ty lubisz zdejmować skalpy. Drugie, drugie wejście, nieco minutę po pierwszym wejściu, Sylwia zdejmuje skalpy. Jak jakie ma imię twój, twoja ofiara? Nazywa się Mietek, yy, generalnie był szczęśliwym pomidorem, miał dobre życie, ale no niestety Teraz przyszła, przyszła jego kolej. Przyszła Sylwia. <laughs> tak więc no musimy go ładnie obrać ze skórki. Dawać podatki. Możesz drugiego oskalpować jak chcesz. Łee, patrz jak się flaki zrobiły. No, to jest trochę obleśne. Takie dużo wody wleciało do tego worka. Dobra, ale to trzeba będzie od Z tego już, by. Ja się myślę, że to już. Spokojnie. Na... Ej, patrz jak sika. <laughs> Co to możliwe? Dajmy to tutaj. Ej, a to jest. Okay, na razie? Nie Nie, nie. Czemu to nie? Skrawimy, bo muszę pokazać mi nie sikaj mi na to, wiadomo. No czemu nie? To jest tylko podsiadane. fragmenty ciała tutaj sikają. Jakieś zwierzęcia. No i co? Też, ty też masz podobne bardzo mięso chyba. Nie wiem, nigdy nie jadłem ludzkiego mięsa. Ja też nie. W sumie ciekawie by było, Pan jest słone, tak słyszałem. Nie wiem, jakoś nigdy nie interesowało mnie to, jak smakuje. Chociaż chyba najgorsza chwila każdej osoby na zajęciach z anatomii To jest jak po trzech godzinach stoisz nad preparatem i zaczyna ci burczeć w brzuchu, bo <laughs> jesteś głodny. Miałeś tak? No, większość osób tak miało Dobra, myślę, że to nie ma za bardzo sensu tutaj odcadać boci, ile tutaj już mięso zmarnowaliśmy Jakiś lipny ten worek. Całkiem sporo kawałków. Tu jest, są jakieś śmieci. Dobra, to jest do wywalenia. To jest ziele angielskie. Eee, odparuje na patelni. Gdzie jest ten nożyk? Tam, ten? To, to, to wszystko na patelni można już walnąć. To jakąś Wiesz, patelnię tylko, trzeba znaleźć. to trzeba naprawdę dosłownie chwilkę podsmażyć, bo... To się Musi będzie, odparować. To się pewo będzie robiło tak, jeszcze piekarniku. ponad pół godziny w piekarniku. Ojej, to faktycznie, tylko żeby mhm. odparowało. No. Nawet makaron nie będziemy gotować. Bla, bla, bla, bla, bla. Gdzie jest patelnia? Wynieśliśmy ją. Sławku, przynieś patelnię. Sławek jest takim pomagerem. On jest... Yy... Jak się to nazywało? Yy. Nie pamiętam, brakuje słówek. Póki sobie mogę grać na komórce. <laughs> Ej, Sławek, dostajesz nową fuchę na zmywarkę. Cieszysz się? Jest zmywarka. No, ale nie wszystko możemy dać do pik, zmywarki, pik, no, to się nie da Pik, pik, pik, pik, pik, pik. Jeszcze raz. No, kurde, zresetowało mi. No dlaczego mi to cały czas resetuje? Jak dochodzę powyżej piątki, to mi resetuje. Jest, osiem, dobra. To powinno być, ok. Żeby to odporować... No cieknij! Flaku. Łee! Łee! Cały worek pęka i sika mięsem. Kami to jest całkiem obrzydliwe, on jest cały popękany. Ej, myślę, że jak... Łee... ...że my to potem jedliśmy. No, biedni ludzie, nie? Będą próbowali odtworzyć ten przepis. Mayday, mayday, anyone copy?